Witam wszystkich w moim drugim odcinku nagranym przeze mnie teraz pracuję na troszkę lepszym sprzęcie przez który mnie wyraźniej słychać no i dziś znowu trochę o komunikacji jest to protokół Jabber bardzo przyjazny no, polega on na tym, że jest to open source, czyli otwarte źródło wiele portali, firm i w ogóle także prywatnych użytkowników wykorzystuje ten protokół no, służą do wymiany komunikatów, do wiadomości, tak gadu gadu no, tylko na troszkę innych zasadach Naszym identyfikatorem jest JIT, czyli Jabber Identificator, który składa się z loginu wybieranego przez nas przy rejestracji na konkretnym serwerze, małpy, a potem z adresu serwera. I na przykład, jeżeli mamy konto no, na Wirtualnej Polsce, która też w swoim spiku komunikatorze yy, stosowała jabbera, no to mamy nasz login, małpa, jabber, pisze się jabber.wp.pl no i istotą tego Jabera jest to, że użytkownik jednego serwera nie musi zakładać konta na drugim, żeby móc się porozumieć właśnie z użytkownikiem drugiego. Na przykład posiadając konto na WP, możemy sobie porozmawiać z kolegą, który ma gdzieś w Ameryce czy gdziekolwiek indziej Google Talka czyli serwer Google, bo Google też ma swój serwer Jabera. No i dzięki temu możemy także, dzięki transportom, które umożliwiają nam kontakt z sieciami poza-Jabberowymi, takimi jak gadugadu, -gadu, no możemy mieć gadugadu -gadu w telefonie jeżeli sobie zareczymy, ponieważ chyba IM+ tak, się IM+, tak się nazywa komunikator na Symbiana jest płatny niestety, no ale bardzo fajny jest chyba jedynym <grym> obsługiwanym przez nasze screenreadery komunikatorem wspierającym protokół Jabber yy, no i możemy dzięki niemu mieć gadu gadu w telefonie bardzo często z tej opcji korzystam no i pff, muszę powiedzieć, że fajnie się to sprawdza program ma zakładki Pierwsza zakładka to kontakty, a kolejne to okna rozmowy z konkretnymi ludźmi No i jadąc strzałką w górę, czy joystickiem, zależy od modelu, możemy odczytać wiadomości No Najpierw też o, coś o klientach na PC Z takich bardziej znanych jest yy, PSI, no, które szkoda, że nie jest odczytywane przez screenreadery, bo jest bardzo dobrym, szybkim i sprawnym yy, klientem Za to mamy wspominaną w, już w poprzednim odcinku Mirandę z odpowiednim pluginem, konkretnie Jabber DLL w której możemy naprawdę wszystko zrobić z Jabberem od założenia konta poprzez yy, yy, no, obsługę przeglądarki usług i dodawanie transportów do listy tam gadu gadu i różnych innych no i czatowanie, którego nie testowałem ze screen readerami, ale jest taka funkcja no aż po praktycznie możemy też, możemy także tam rozmawiać z użytkownikami Wszystkie prawie funkcje Jabbera są wspierane awatary, ale to takich mniej dla nas yy, pożytecznych, ale to tak dla samej wiedzy. Yy, I właśnie za chwileczkę zaprezentuję, jak na takim Jabberze założyć konto yy, i jak potem yy, podpiąć do niego transport, zaimportować w transporcie kontakty, no i ewentualnie przerzucić to wszystko do IM Plus w telefonie, żeby to wszystko ładnie działało nam jako gadu w telefonie. Zasiadam do komputera i do Mirandy. Miranda IM, otwieram opcję. No i otwierają nam się opcje. Oczywiście otwaram lewym altem menu, strzałką w górę szybciej, więc dojechałem do opcji. No i że już przed tym tego używałem, to już jestem w drzewie. Oczywiście, tak dla ludzi, którzy byli gdzieś indziej w opcjach, w drzewie odnaleźć sieć. No i po rozwinięciu jest jabber, jeżeli macie tą wtyczkę zainstalowaną. No tutaj nazwa użytkownika Jabber, wymyślamy sobie jakąś konkretną nazwę, na przykład ja teraz napiszę podcast podcast hasełko tu wymyślamy wymyślamy jakieś swoje też je wpisujemy tu zapamiętaj hasło, jeżeli chcemy, żeby po prostu nie trzeba było podawać hasła przy każdym logowaniu na Mirandzie to zapamiętujemy zasób, czyli źródło, z którego się logujemy, jest to przydatna funkcja, ponieważ w Jabberze jest taka kolejna bardzo fajna rzecz, że możemy dwa razy zalogować się na jedno konto, tylko wtedy widniejemy z dwóch źródeł Na przykład tam work, czyli praca i home, czyli dom, no albo tam po prostu nazwa naszego klienta i to widzą inni, ten nasz zasób Tu priorytet, nie pewnie priorytet, który zasób ważniejszy O, serwer, no już tu wpisałem Jabster.pl, ponieważ to jest serwer, który dzisiaj wyjątkowo ze mną współpracuje nie odmawiam im współpracy, więc łatwo będzie nam z nim sobie tutaj poradzić. No, port Jabera to 52.22. No, jest to szyfrowanie SSL. No, nie, nie zaznaczamy go z reguły, ponieważ mało serwerów obsługuje to szyfrowanie. Przynajmniej nie ten, na którym my teraz działamy. TLS jest tak samo jak wyżej to też szyfrowanie. I zarejestruj. Czyli tu możemy stworzyć sobie konto. Nacisnę spację. Oczywiście, że OK. On się nas tu pyta, czy chce zarejestrować na porcie 5222 konto od GIDE podcast -małpa No to zgadzam się. I teraz pasek postępu, czyli próbuję się połączyć z serwerem Jabster.pl w celu rejestracji naszego konta podcast. Sprawdzę jak tam stan. U, wewnętrzny błąd serwera, tego się nie spodziewałem. Spróbuję ponowić próbę, nie wiem co się stało. Próbujemy się połączyć. No czekamy, czekamy. Coś tu niespecjalnie widzę dzisiaj, znowu coś się sypie. Może to wina mojego internetu, ale niekoniecznie. Zaraz się przekonamy. Chyba to anuluję i wyłączę na razie mój modem. Muszę go niestety czasami ma takie... ma takie po prostu czasami i musimy po prostu przeresetować tymczasem jak troszkę opowiem o imporcie kontaktów, który wcale nie jest taki aż oczywisty i prosty ponieważ musimy się do tego celu posłużyć specjalnym skryptem tak zwanym skryptem Homika od pseudonimu autora no, jest to, to chyba jedyny znany mi skrypt do importu kontaktów polega on na tym, że na stronie internetowej wszystko zaprezentuje oczywiście jak uda się założyć konto i podpiąć transport yy, wpisujemy nasze dane do Jabera, czyli użytkownika, hasło, serwer pokazujemy plik z kontaktami, podajemy niżej takie tam dodatkowe dane, jak tam adres transportu który najczęściej wygląda tak, gg. No i adres naszego serwera albo gadu gadu no i potem pokazujemy mu opcje dodatkowe, czy chcemy, żeby smsy bo zaimportowano numery telefonów, bo w Jaberze są transporty do sms smsów, które o mnie osobiście jakoś nie chciały działać przynajmniej z siecią ERA i do tego jeszcze Możemy tam przenieść grupy z listy lub nie musimy, zależy jak zaznaczymy No i przenosimy polskie znaki, konwertujemy, klikamy konwertuj I konwertuje nam się na partię, oczywiście bo on po kilka procent, żeby się za bardzo serwer nie przyciął Konwertuje nam z pliku do jabera kontakty Już przeresetował mi się internet poprawnie widzę, więc spróbuję jeszcze raz zarejestrować to nasze konto testowe Jabster.pl Tak. I czekamy. Rejestracja powiodła się 100%. No i bardzo dobrze. Tabulator klikamy. OK. I mamy już ustawienia. I teraz jedziemy sobie tabulatorem, tak jak przedtem oczywiście w wszystkich opcjach jechaliśmy tabulatorem. Tak teraz tabulatorem zmierzamy przez wszystkie opcje Expert do klawisza OK. I jesteśmy już Miranda i M na liście kontaktów. I teraz spróbujemy się podłączyć. Zobaczymy czy nas tu wpuści. Ctrl-1, łączymy się z serwerem, tak jak to ma miejsce w gadu-gadu. Tabulatorem, OK. I czekamy sobie, aż się nam pięknie tutaj połączy Miranda z serwerem Jabster.pl. Znając ten serwer, dostanę zaraz wiadomość powitalną, żebym witam na, witam na nowym koncie. O, i już dostaliśmy, chociaż coś tu dźwięki są nieskonfigurowane. I mamy tutaj wiadomość. Tak, i on mi tutaj zareklamował, że yy, to jest. Witaj na tym serwerze, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o Jaberze o Jabberze wejdź na www.jabster.pl No i teraz, a już jesteśmy takim nowym użytkownikiem, to zarejestrujemy sobie gadu. W tym celu otworzę sobie menu lewym altem i pojadę strzałką w górę. Jabber pod menu. To rozwijam w prawo. Service Discovery jest to przeglądarka usług. No Jest służona do przeglądania yy, usług różnych serwerów, zależy jaki serwer wpiszemy i jak nam tu JAWS zakomunikował, ta opcja jest niedostępna. No i długo się z tym męczyłem, bo już kiedyś też przerabiałem ten problem, nie tylko ja, aż w końcu dostałem podpowiedź i zaraz to zademonstruję, że trzeba kursorem JAWS najechać ten, y, że przeglądarkę i nacisnąć na nie prawy przycisk myszy. I jak najechałem, prawie przycisk myszy. I otwarły mi się tu takie różne dziwne opcje. No i jest to już przeglądarka serwera. I tu jest takie pole jak. No i JD pole edycyjne. I tu jest mój serwer wpisany. Jakbym chciał przejść na jakiś inny, to mam sobie tutaj wpisać inny. Tabulatorem zmierzam dalej. No tu nie wiem co jest. Go. No i zamyślam się, że ten przycisk służy do przejścia na y, konkretny serwer, który wpisaliśmy, ale że my nigdzie nie przechodzimy, to omijamy ten klawisz. I mamy tutaj listę usług oferowanych przez y, Jabstera, i jedziemy po niej. No, czyli jabster.pl mes, Messages logging, czyli. To jest akurat usługa wewnętrzna serwera. Jeżeli mamy tam konto, to przechowują oni nam historię wiadomości na serwerze. Status nie wiem do czego służy, to jeszcze tego nie używałem. Pubsub to jakieś upublicznienie chyba naszych wizytówek w sieci Jabber, jeżeli chcemy się tam podzielić z innymi Jabberowiczami. Proxy to chyba jakiś serwer proxy. To jest katalog użytkowników bodajże Jabstera lub całego Jabbera. IRC, to możemy tu podpiąć kanał IRC, aczkolwiek założone tylko wewnątrz Jabstera, więc jest to trochę bez sensu. Gate to jakaś bramka i gadu gadu. I dojechaliśmy, zmierzamy do gadu gadu. Jest to gadu gadu. I znowu karkołomny wyczyn. Trzeba kliknąć prawy przycisk myszy na gadu gadu. Zaraz to uczynię i nacisnę prawy przycisk myszy i szukam tutaj opcji zarejestruj zarejestruj na przykładzie mojego numerka gadu. dostałem tutaj instrukcję edycyjną do czytu jest tutaj informacja jak to się tworzy ale my sobie bez tego poradzimy naciskamy tabulator GG number. nie wiem czemu jest to po angielsku w każdym razie ja tu wpisuję swój numer Hasełko. No jest tu hasło do, do konta gadu, gadu w password i wpisujemy tu hasło, ja też to zrobię. No i user list on the server, retrieve, czyli żebym otrzymał listę kontaktów, co nie zawsze się sprawdza, bo najczęściej przychodzi to w formie właśnie tekstowej, gdzie są wypisane, po prostu jest wykaz kontaktów. Niektóre klienty to obsługują, Miranda raczej nie, nie jest w stanie dodać tych kontaktów do listy. To też polecam skrypt chomika, jedziemy dalej. No, wszystko jasne, tu jest język, więc dlatego było po angielsku, ponieważ był wybrany jakiś default, wybrałem polski Friends Only jest to tylko dla znajomych, odznaczę, bo mi to niepotrzebne Invisible jest to niewidzialność, jeśli byśmy niewidoczni, ponieważ nie da się zrobić tak, że ustawimy sobie na jaberze niewidoczny, a transporty przejdą sobie na niewidoczny, ale po prostu wylecą w tym momencie na niedostępny i zarejestruj, no i próbujemy. I jak widać, OK, wszystko przeszło. Teraz możemy opuścić przeglądarkę usług. No i daliśmy tutaj jabster.pl, gdzieś zaginął nam chyba transport. Właśnie gdzieś tam tu zniknął transport. W każdym razie nieważne, w tym momencie ja wyłączę Mirandę, ponieważ nie jest nam już teraz potrzebna. I przejdziemy, przejdziemy do przeglądarki, gdzie pokażę skrypt homika, którym importujemy sobie kontakty. Troszkę nam tu potrwa ładowanie strony. O, jesteśmy. W tym momencie ja wpisuję adres. Adres brzmi chomik.eu.org slash jabber no jabber i już wchodzę na tę stronę. Strona chomika. Tak nam to zakomunikowało. Strona chomika. No i prawidłowo. My chcemy od razu przejść do konkretów. W takim razie literą F wyszukujemy pierwsze pole formularza. Wprowadź nazwę konta Jabber bez nazwy serwera, czyli wpisujemy tutaj ten sam login, który podaliśmy przy rejestracji. Sam login bez niczego. Tu wchodzimy hasełko od naszego Jabbera, które też ustaliliśmy przy rejestracji. Tu wpisujemy na, nazwę naszego serwera, więc takiego, jaki wybraliśmy, czy tam Jabster, czy Jit, czy jakikolwiek inny serwer, jaki posiadamy. No tu możemy w tak standardowy sposób wybrać sobie plik TXT z kontaktami z gadugadu. -gadu. Oczywiście musimy je przedtem wyeksportować za pomocą gadugadu -gadu, czy tam Mirandy. I tutaj są opcje dotyczące obsługi transportu. Otwórz grupy z listy GGR. Jeżeli chcemy sobie odzwierciedlić w Jabberze tak same grupy, jakie były w gadugadu, -gadu, to zaznaczamy tą opcję i on wtedy nam przerzuci te tak kontakty w grupach. Tu podajemy nazwę serwera yy, transportu. Adres, no więc yy, jeżeli podaliśmy już adres serwera, to domyślnie będzie tu wbite gg. i nasz serwer. No i najczęściej jest to poprawne, chyba że używamy transportu z innego serwera niż yy, jesteśmy zarejestrowani, wtedy musimy zmienić ten adres. No albo że są wyjątki, że adres serwera jest inny właśnie na Jabsterze, nie ma gg.jabster.pl, tylko gadu myśli gadu.jabster.pl, już raz zrobiłem ten błąd. No i wtedy, jeśli nie zmienimy te adresu, będziemy mieli nieprzyjemne niespodzianki w postaci niedostępnych kontaktów, których nie da się zautoryzować. Tu są transporty SMS, o to, to, to o czym już mówiłem, że możemy sobie tutaj numery telefonów zaimportować. No, jest tutaj y, transport niedostępny, ponieważ nie zaznaczyłem, że chcę SMS-y. To gdybym zaznaczył, mógłbym tu wpisać adres transportu SMS. No, w takim razie tutaj ustalamy, od którego kontaktu chcemy zacząć konwersję. Czy od 0? Pierwszy kontakt ma numer 0, to nie jest od 1, tylko od 0 numerowane. No, czy od któregoś tam konkretnego kolejnego, ponieważ już coś tam przekonwertowaliśmy. No przeniesienie po polskich znaków, możecie być może, to jest zaznaczone domyślnie i dobrze, możecie to śmiało zrobić, ponieważ i Miranda, i Implus Bez problemu sobie z nimi radzą Jest tam unicode zastosowany, możemy spokojnie sobie przerzucić jakiekolwiek znaki I konwertuj przycisk, W tym klikamy On zacznie ładować jakąś część tych kontaktów I potem będziemy mogli spokojnie, zobaczymy co nam tam zaimportował, ile procent No i klikamy przycisk dalej znowu się zaduje, to znowu przeglądniemy, dalej, no i tak w kółeczko, aż nam się skończy konwersja. No i jak się skończy konwersja, to zamykamy przeglądarkę i możemy spokojnie robić to, co mamy robić na telefonie. Już złapię za telefon i zaprezentuję, więc jak to wygląda. I otwieramy sobie IM+. Zakładka kontakt z MSN. Czyli ja tu mam już poustawiane swoje dane, więc tutaj to trochę inaczej wygląda. U Was będzie to zapewne zakładka kontakt z brak danych. I lewym klawiszem funkcyjnym, tak zwanym F1, jak to mówi. Tox otwieramy. Menu, to jest pal, 1, Connect all, to jeszcze nas nie interesuje, to znaczy połącz wszystkie, to będziemy robić później. Serwices, pod menu. Services, to jest serwice, czyli serwisy, czyli sieci i wchodzę. To jest pod menu, więc mogę w prawo. Google Talk, pod menu. Google Talk to nie. Aczkolwiek jest to też Jabber, ale nie o to nam chodzi. Jabber pod menu. Jabber pod menu. Wchodzę. No, tu są statusy, bo ja, ja już mam konto. Wy będziecie, mieli tylko, wy będziecie mieli tylko settings. W takim razie wchodzicie do settings. E, login jest tutaj podany. Login możemy sobie domyślić, login brak, więc tu wpisujemy. Tak, i tu password, i tu wpisujemy hasełko. Resorts to jest ten, to jest, to jest ten zasób, o którym już mówiłem, to jest in plus. Priorytet 5. Host, to jest serwer Jabbera, domyślnie wpisany jest Jabber.org, ale to my oczywiście wymazujemy, podajemy swój. Jeśli chcemy, możemy potem zaznaczyć jeszcze takie pole Autoconnect na Enabled, żeby nas automatycznie łączył, ja tego nie mam. I wracamy tutaj prawym klawiszem, tak zwanym F2. Back, robimy Back. I w tym momencie nam wraca jakby do listy kontaktów, wybieramy menu connect All. No, już ten się nie będę łączył u siebie, ale Connect All. Potem jesteśmy proszeni o punkt dostępu. Jeżeli cały internet mamy dobrze skonfigurowany, to wybieramy punkt dostępu Internet albo Era Internet, czy tam jakiś, zależy od, czy Orange Internet, zależy już od naszego tam y, operatora. Po czym, jak się uda połączyć, jeszcze może po drodze wyskoczyć komunikat, że ta strona wysłała certyfikat niegodny zaufania. W takim razie dajemy opcję i kontynuuj. I wtedy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będziemy mieli połączenie, wyskoczy nam protokół Jabber, który rozwijamy środkowym klawiszem lub naciskiem joystick'a, i jest tam już nasza lista kontaktów, nasz tak zwany roster, jak to się mówi w Jabberze. I wszystkie kontakty niestety trzeba zautoryzować, ponieważ Jabber uznaje autoryzację nawet dla kontaktów GADU-GADU. On nie rozróżnia, czy to jest po prostu GADU-GADU, to, bo to nie jest jego, to jest po prostu dodatek transport, więc wszystko musimy zautoryzować. Ale gdy już to zrobimy i zrestartujemy IM+, będzie nam wszystko pięknie działać. I na tym byśmy skończyli. No dodajemy kontakt w taki sposób, już zaraz pokażę jaki. Otwieramy ty, oczywiście stojąc na liście menu. menu Serwises. Serwises. <głosy> Yy, w każdym razie, gdzieś jest tu opcja... Jest tu opcja Add Contact, u mnie jest ona niedostępna, ponieważ jestem teraz rozłączony. W każdym razie, gdy weźmiemy te Add Add, add Contact, jak to tu czyta Agata moja, to pokazuje nam się Enter It Text i wtedy wpisujemy JIT, czyli albo czyś JIT, a jeżeli chcemy dodać gadu gadu, to numer gadu, małpa, czyli tam numer, małpa, adres transportu, czyli tam powiedzmy załóżmy tak jak ja to robiłem gadu-myślnik gadu.japster.pl załóżmy, że tam mamy konto, i znaczy załóżmy, że tam mamy transport i niżej yy, zjeżdżamy strzałką w dół, jest tekst, puste pole, nieopisane nijak wpisujemy tam nazwę kontaktu, tak chcemy go mieć na liście wybieramy OK, pyta nas select group, czyli żeby, żeby wybrać grupę, wybieramy ją oczywiście OK i jest pytanie, w tym momencie powinna niedługo wyskoczyć prośba o autoryzację, którą zatwierdzamy wybierając autorizę. I w tym momencie kontakt jest już na naszej liście, najczęściej trzeba po prostu zestartować, żeby pokazał się jego prawdziwy status. No i mniej więcej to by było wszystko, jeśli chodzi o Jabera. No i jeśli byście mieli jakieś pytania, to ja jestem osiągalny na Timtoku. No jeżeli ktoś ma Mirandę, to tam w pliku leads.me są też moje dane kontaktowe, na klango też się udzielam. Więc można do mnie spokojnie zagadać. W takim razie ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że do tego Jabera jakoś przekonałem, że jakoś okaże się to wszystko pomocne, że jeżeli ktoś chcesz gadu-gadu w telefonie, to myślę, że nawet bardzo. Do widzenia.